Kalendarz adwentowy Inside Baseball. 1 grudnia. Cześć! Słuchacie audycji Inside Baseball, to jest odcinek 286, powiedzmy, z Wrocławia. Mówiąc do was Konrad Okoński, Christmas Spiritus. Jestem Mateusz back in rap, czyli znów we Wrocławiu. Witaj z powrotem, mój drogi. <głos> Bardzo fajnie jest być tutaj znowu. No, jesteś tak trochę na, jesteś troszeczkę na obrzeżu, ale ja jako człowiek również z obrzeża nie powinienem ci tego wytykać. Powiem, że ci tak, im dalej od szczurów, tym lepiej. <głos> <głos> My jesteśmy tak, jakbyśmy mieli... Korpusz, korpus korpo szczurów oczywiście. Właśnie słyszałem, że, jest, że są szczury we Wrocławiu, jakby, że jest to problem? Ja widziałem. Ja widziałem, zatrzymałem, tak, były kiedyś tak, że zatrzymałem się przy galerii dominikańskiej. Tam jest taka szkoła, gdzie były festiwale tańca organizowane i to jest przy Fosie samej. I tam kiedyś wynajmowaliśmy nocleg na 1-2 dni. Zajechaliśmy na osiedle wieczorem i widziałem, to było jak z, jakiegoś, jak z jakiejś gry komputerowej albo coś takiego, jak z kubła na śmieci wylewają się szczury. Nie, bo widzieliśmy wow. za, z, Skręciliśmy jakby w uliczkę taką wewnętrzną, gdzie były śmietniki nie? i moje światło reflektora wpadły na śmietnik i z tego, <śmiech> z tego śmietnika po prostu, nie że jeden czy dwa, po prostu wylały się jak, z jakiejś, jak jakaś masa w Harrym Potterze, nie wiem, cokolwiek. You came to the wrong neighborhood, motherfucker. One <laughs> do ciebie, to one w ogóle, jeszcze takie, wiesz, takie, takie dresy szczury, wiesz, z, jeden z nerką, z yy, kołczanem, <laughs> przez, przez ten, co tutaj, czego szukasz, co się gapisz, frajerzy? Jest jakiś ser? Arnoin napisał, nie szczury, wrocławskie wiewiórki. I ja widziałem. No to jest dobre. Tylko właśnie ja widziałem szczury tak jak wiewiórki. Ja widziałem tak, wiesz, jednego dwa gdzieś przy Fosie, Coś gdzieś przebiegało z miejsca do miejsca. Nigdy nie widziałem, żeby wylała się fala szczurów ze śmietnika. Widziałem, ja też nigdy nie widziałem do tamtej pory. I od tej pory nigdy tego nie zapomnę. <laughs> Może nie będziesz musiał. Bo słyszałem właśnie, że z pro... ze szczurami jest problem, że jest ich dużo w mieście, więc hej. Może to jest coś, co pozostanie z nami na zawsze. Może mamy dobre no, śmieci. Myślę, że ciężko będzie wyplewić. Zakładam, że za jakiś czas przyjdzie taki koleś z fujarką po prostu. I ten, to by było super w ogóle. Jakby, jakbym miał, jakbym miał na przykład wziąć taką imprezę przebieraną i zrobić takie przebranie tematyczne. <głosy> to przebrałbym się za takiego kolesia w rajtuzach z fojarką i powiedział, jakim jesteś? No, po Słowaninem. <głosy> Będę się przebierał za człowieka z fojarką, dopóki Wrocław nie rozwiąże kwestii szczurów. To będzie moje przebranie na najbliższe 60 lat. <głosy> Także, witam z powrotem we Wrocławiu. Jak to się stało, że wróciłeś do Wrocławia, Mateusz? Co się wydarzyło? Czemu nie nie Potrzebowałyśmy darmowej, pragnówi. taniej siły roboczej i udało się, we Wrocławiu jest bardzo tania siła robocza, ponieważ jest to rodzina. Jest za darmo, <grym> powiedzmy. Jest za darmo, tak, za darmo. Ponieważ, a dla tych, którzy nie byli na naszym afterze, na który oczywiście zapraszamy przed każdym nagrywaniem, Beforeze no to news jest bardzo... Before. A co powiedziałem, afterze? <grym> tak, to jesteś, już, jesteś, już skończyłeś. <grym> Ja jeszcze ciągle jest. Wiadomo, ten odcinek to będziemy składać w ogóle, więc jeszcze continuity się popierdzili podczas tego wszystkiego. To prawda. Zap tak, ale zapraszamy na Discord na słuchanie przed i uczestniczeniem w ogóle w audycji aktywnej. A wróciłem do Wrocławia, ponieważ dwa miesiące, trzy miesiące temu już właściwie urodziło mi się Baby. Yeah! I Baby jest zajebiste. Fajna jest. Fajna, fajna ziomalina, wjechała grubo, Jest, wiesz, robi, robi sztuczki, już potrafi na ciebie spojrzeć i się uśmiechnąć. Ja już pracuję ustami od pierwszego, wiesz, od pierwszego, od pierwszych lat. Muszę przyznać, że jesteś pierwszym młodym rodzicem, którego słyszałem, który mówi, że dziecko wjechało grubo. Nie, nie fajna jest, fajna jest, naprawdę, naprawdę, no naprawdę jest naszym ziomkiem, nie? Dobrze, się dogadujemy, mmm, lubimy ją. Nie, fajna jest, naprawdę, jest Sztasiek. Wielkie gratulacje ode mnie. Znaczy, ode mnie już dostałeś prywatnie, ale mówię tak na antenie, bo mówię pewnie też wiesz jako słuchacze. <śmiech> Jak, jako, że jestem pierwszym słuchaczem, który cię słyszy. Wielkie gratulacje dla was obojga albo i oby trojga, bo w sumie dziecko dostało fajnych rodziców. Także dobra robota. I w wciąż żyjecie. tym żyjecie, dobra robota. Cieszę się, że jest spoko. Czy też te zaskoczyło cię to, że e, tak wszyscy mówią, że dzieci są takie drogie, a idziesz do sklepu z rzeczami dla dzieci i ciuszki kosztują tak po 10 zł? To jest przyjemne zaskoczenie. Ja nie wiem, bo ja wszyscy powiedzieli... A, tam drogie, pieluchy i tak dalej. I to tak wszystko już tyle. Ja wszedłem na Allegro. Kupiłem pieluszki, na, wiesz, na rok. <laughs> nie więcej. I zapłaciłem na to dwie stówy, czy coś takiego i mam ale trochę, nie? Więc, e, naprawdę. Naprawdę kupowanie in bulk jest takie, jest takie wygodne. W tym wszystkim? Nie, wiadomo, no, myślę, że później będzie gorzej. No. Kupiłem tak, po, po, po, tak się pobawiłem tymi rozmiarami, można powiedzieć, ale tak, im więcej sprawdziłem, je, A jakie czeka, będzie czyli ty, w jakich okresach czasu. Czyli ty oszacowałeś, jak duże będzie dziecko w konkretnym okresie i kupiłeś różne rozmiary na różne okresy przez najbliższy rok? No na pieluszkach jest napisane, do na jakie kilo jest, yy, jakie kilo jest, nie? Tak, czujesz, że to będzie ciekawe, musisz mi to powiedzieć. Czasu. No Czy tak, to, ale nie wiesz, ile teraz, kilo no. będzie miała. Nie, no możesz napisać, Pytasz się czata GPT, żeby ci powiedział szacunko szacunkową wagę dziecka w konkretnych rzeczach. Robisz, no. tolerancja na pieluszkach jest do około 2-3 kilo, więc generalnie e, już teraz ma trójki. No i te trójki będą tam będzie cisnąć do, myślę, że do jakiegoś, e, nie wiem, przez jakiś tam najbliższy czas. Nie, fakt jest taki, że możesz zawsze oddać albo sprzedać pieluszki, które ci zostaną. E <suszy> Dobrze, mam nadzieję. Wiesz co? B albo, będziemy je zami albo będziemy ich używać zamiast ręczników papierowych. No, coś za coś, spokojnie, nie? Fajnie byłoby, gdybyś sobie zapisał, ile kupiłeś jakich pieluszek, i żebyśmy za rok zrobili update tego, o ile się pomyliłeś. Wiedziałeś w ogóle, że dzieci skokowo przybierają na wadze? Że ona będzie miała 2 tak, tak kilo przez miesiąc, potem 5 kilo przez 3 miesiące, potem 10 kilo przez 6 miesięcy i to tak będzie skakało to i nie będzie widzisz, Widać Konrad, że miałeś wcześniaka, bo dziecko jak się rodzi to ma powyżej 3 no nie. Sytuacja kilogramowa mojego dziecka jest bardzo skomplikowana przez jego pierwszy miesiąc. To jest szczególnie twojego, nie? Tak. Mówisz, Ojejne. Rysiu, to jesteś taki mały. I to były, zaraz po urodzeniu, to były pierwszy i ostatni raz, kiedy słyszał te słowa, nie? Rysiu <grystanie> <grystanie> jest w ogóle takim, takim potworem wielkim. Jest, no, jest, jest duży, ale dzieci rosną tak szybko, że kiedy, jeśli on jest w swojej grupie w przedszkolu i on jest z listopada, czyli jest jednym z najmłodszych, to są od niego większe dzieci w jego grupie, nie? Także, mm -hmm. nie wiem, Róż, różnie, on, on ma koleżankę, ja która w ogóle jest będę... od niego wyższa, nie? Mm. Mm, prawda. Nie no to normalne jest to, że tak się, że tak się, że tak się dzieje. Nie, myślę, że nie spoko, w ogóle z tymi, wiesz, mam wrażenie, że te dziecięce rzeczy mówią ludzie, że to jest właśnie a propos tego, czy to jest drogie, no w jakimś sensie Wygląda to też tak, że bardzo dużo rzeczy po prostu latuje ciebie od wszystkich twoich znajomych i potem ty to wyrzucasz dalej, bo to są rzeczy na chwilę większość, nie? Tak jest, no, bardzo dużo rzeczy można dostać, zwłaszcza jeżeli masz znajomych, którzy są akurat, mieli dziecko rok wcześniej albo pół roku wcześniej, dobrze jest mieć zgrane z ludźmi. No właśnie, to mówię, Zoja z kolei ma coś takiego, że no teraz wyrasta już ze wszystkich takich 0 do 3 ciuszków, nie? Mhm. Więc powoli, to na przykład miała, jak się urodziła, to była w takich jeżach fajnych i pamiętam, jak je zasrała tak po, po, po plecy, taką czarną smułką, taką, że to w ogóle ten, te, te... no mogę powiedzieć, jak jesteśmy tutaj o przygodzie ze szpitala, nie? W ogóle szpital, w ogóle jest zbyt śmieszny. Bo... Czekaj, czekaj. Przychodzisz do... Zasrała się po plecy. Przy okazji mamy śpieszki do oddania. Jeśli ktoś ma nowe dziecko. <słyska> Dokładnie. Najśmieszniejszy motyw jest taki, że my jesteśmy pierwszymi rodzicami w naszej rodzinie od dłuższego czasu. Jakoś znajomi wokół nie mieli albo nas nie było blisko, tak jak z Rysiem czy tam z Leonem. Więc dużo rzeczy tak po prostu trochę napały. Więc poszliśmy na jakąś szkołę rodzenia, dostaliśmy taki motyw jak idziesz do szpitala. to że jak idziesz do szpitala, to przygotuj sobie te rzeczy. I dostaliśmy listę, nie? Tak. No, wzięliśmy wszystko z tej listy, poszliśmy do szpitala, dziecko się urodziło, mija tam godzina pierwsza czy coś, y, wolne łosiku, y, przychodzi pielęgniarka i mówi, a macie pieluszki? A my tak... Co? <śmiech> <śmiech> Dlaczego? <śmiech> nie, byłeś, nie? <śmiech> mnie, że nie było na liście. W sensie mamy je na chacie. Ale no nie mamy tutaj, nie, no bo za, nie było na liście, więc założyliśmy, że macie po prostu tutaj na stanie. Nie? I chyba z dwa trzy. i potem tak samo napisali ci co musisz mieć do szpitala. Trzy, trzy śpioszki jakieś, nie? No, no i ty masz trzy śpioszki. No dziecko pr przesrało, przesikało czy przesiąkło jakoś te śpioszki wiesz, w ciągu jednego dnia wszystkie. Nie? No tak, bo jak, jak nie masz tylu, ciągu, na początku. <śmiech> Nie, no miałeś jeszcze ale <śmiech> dobrym, dobrym dropem idziesz. <śmiech> I see what you did there. I listen. I'm a listener. Ekstra. Ja w ogóle, no. ja, jak ja pamiętam tę listę ze szkoły rodzenia, to miałem wrażenie, że to było bardziej rzeczy, które mama mie ma mieć dla siebie, ale to było, wiesz, już 5 lat temu, także możliwe, że coś mi wypadło. W ogóle mogę to z tym mieć też inne doświadczenie z porodem, nie? ale mogę to skontrastować trochę chyba najlepiej z naszymi rodzicami, bo wiesz, nasi rodzice mieli w ogóle taki typ, że mieli akcję też e, rodzić po ludzku czy coś takiego, jak sobie posłuchasz. I to były historie, które oni opowiadają z urodzenia swojego tam pierwszego dziecka. To są. Tragiczne, nie? że te dzieci im tam zabierali albo mówili im, że dziecko mają tylko nakarmić i odłożyć, żeby ono tam płakało, yy, wiesz, w nieskończoność, żeby go tam nie dotykać, nie ten. więc zupełnie inaczej trochę niż jest teraz, nie? I wiesz, yy, te pielęgnia dużo takiej przemocy typu jak karmisz, czy nie karmisz, co robisz i tak dalej. Wszystko to bardzo silnie gdzieś tam siedzi w ich psychikach. Każdy z Was zresztą podejrzewam, że jak zapyta się rodziców, jak wyglądała ta porodówka, to usłyszy swoje jakieś historie. No i no, te, te, te, te porodzenie twojego dziecka jest dobrym też elementem, żeby takim momentem, żeby odświeżyć te, te historie. To historię. Bardzo zabawny jest ten motyw, że jak my wchodzimy z kolei teraz do szpitala i my z kolei dostajemy Przyjeżdżamy, wiemy, o której mamy cesarskie cięcie, wiesz, umówione. Przyjeżdżamy na konkretną godzinę, dziecko wychodzi, dostajemy prywatną salę VIP, w której jesteśmy dwa, dwa dni, yy, w której, wiesz, jest kanapa, na której ty się możesz przykiwać, łóżko i tak dalej, masz swój własny taką kawalerkę. Yy, niesamowicie się to zmieniło, odjechane to jest po prostu, nie? Yy. No mieliście też no cóż, bardzo dobry to... serwis z tego, co słyszałem ogólnie. Full, se full service, nie? No. Bo Monika jak rodziła, to pamiętam, że sala, w której była przed porodem, była super wypaściona i fajna, a już po porodzie trafiła do jakiegoś takiego bardzo kiepskiego miejsca. To u nas powiedzmy, że odwrotnie. Przeciętna wcześniej, taka normalna zbiorcza, ale Ola tylko tam spała jedną noc na przyjęciu, no i po prostu od razu wbiła potem na... To tak, to dokładnie odwrotnie od było potem, u nas. Ale to e, też był inny nie. moment, nie? bo u nas był było szczyt covidu, jak, jak był poród. A w ogóle to jest w ogóle to też jest historia na historia na <śmiech> no, no, jakby też, też historia traumatyczna, którą ty będziesz czuł swoje dziecko później. Pewnie <śmiech> tak, pewnie tak. Jakby no, zabawne to jest po prostu. Także no nie wiem, u nas, u nas wszystko poszło po prostu wszystko poszło z gładko, idealnie i yy, Najśmieszniejsze jest to, że pomimo, te, jakby pomimo tego, że wszystko poszło gładko idealnie, to jednak śmieszne jest to, jak siedzisz w tej sali i próbujesz cokolwiek zrobić, i co 30 minut ktoś wchodzi. Z, wiesz, zmierzyć dziecko, pomóc ci przebrać, odłożyć dziecko, nakarmić, a to trzeba je rozebrać do ważenia, a to jeszcze pimy, a to robisz coś tam, a to ten, a to przynieść ci jedzenie, a to. Nie wiem, próbujesz się położyć na, nie wiem, na godzinkę, a nie, to dziecko się zesrało, a to coś, a to <grym> zabieramy talerze po jedzeniu. I co chwilę ktoś ci się wpierdala, do tego stopnia, że pomimo tego, że mieliśmy taki full serwis, jak tylko wróciliśmy do własnej chaty i nie mieliśmy tych wszystkich ludzi wokół siebie, to nagle, uff, jak spokojnie, jak cicho. Więc jak <grym> <grym> swoją drogą, <grym> jeśli ktoś przychodził co pół godziny zmierzyć dziecko, to te dane później pomogły ci oszacować potrzebę pieluszek na następny rok w sumie? Oczywiście, oczywiście, od razu do czata GPT szło ty wszystko. Ja sprzedałem od razu wszystko po prostu, nie? Kiedyś Cię pytałem, czy sprzedałbyś Rysia, wiesz, za, za milion na, na cele seksualne, ja sobie sprzedałem za 10 złotych pierwszych, za, za zniżkę w Play'u. Ja nie sprzedałbym A. nawet jego danych czatowi GPT. Ale ja, jak już wiemy, jestem, jestem AI-owym ludytą. Nie, no tak jest... ten... nie, także muszę powiedzieć, że naprawdę super doświadczenie i no wiadomo, no, ja, też, ja też mam takie obserwacje, nie? że no, dziecko zajmuje po prostu no jakieś 10-20% swojego czasu tylko, nie. Jest to po prostu na każdą minutę jakieś 10 sekund, nie. Mm -hmm. O, możesz no. tak sobie to rozłożyć w sumie. Tak, że co minutę 10 sekund po prostu musisz mu poświęcić, ale kolejne 50 sekund jest twoje. <śmiech> No w sumie dziecko lubi rutynę, więc jeśli go przyzwyczajisz, że to będzie 10 sekund co minutę albo um, 6 sekund co, 6 minut co godzinę. Tak to już liczę? Jestem tak? Nie, tak? nie, nie. To nie. To, nie, nie, to już jest coś, coś innego. Tak? Ja mówię. To, to jest to, ten żart działa tylko pod warunkiem tego konkretnego metryki czasu. 110%. Są <laughs> minutę parę sekund, nie? Ola ale... miała taki motyw, że patrzy na dziecko, wszystko jest spoko, zerka na komputer coś zamówić, wraca, a dziecko po prostu całe porozmiało dnia... się w tym momencie. Odwracasz się na jedną sekundę. O, jest to Zabawne. Dużo będzie pewnie takich historii, ale najśmieszniejsze jest to, że chyba ludzki ludzki pomiot jest y tak genetycznie uwarunkowany, że jest chyba najwcześniej Najbardziej przedwcześnie urodzonym ssakiem. Yy, że po prostu bardzo dużo czasu w porównaniu ze wszystkimi innymi yy, zajmuje mu yy, no bycie samodzielnym. Nie? I to jest odjechane, że ona... No, nie wiem, oprócz, oprócz ssania cyca, to nie za dużo potrafi przez parę miesięcy, nie? Tak, a jednak powstaje 9 miesięcy, nie? Także to po prostu my jesteśmy mało wydajni, jeśli chodzi o montaż tego dziecka. Wydaje mi się, że to jest w ogóle tak trochę tak jak pracownik w firmie, nie? Że pierwsze, że, że przychodzisz i przychodzi ci na pierwszy okres szkoleniowy i ty mówisz, nieważne jaki ten, przez pierwsze trzy miesiące to tam nic tylko z sacyca, ty tylko szkolisz. Nie? A, myślę, że masz na myśli, kiedy jest w brzuchu, to przez pierwsze trzy do sześciu miesięcy za dużo się nie dzieje, a potem na i ostatnie trzy miesiące dziecko rośnie jest coś takiego, że on na Jak deadline zrobione. na deadline'ach zasuwa, że, że on na deadline'ach zasuwa nagle. Potem, nagle się potem są updatey że... przez kolejne 5 lat. No, te update, y to taki rolling update, taki wiesz, Windows update, który wjeżdża, ładuje się przez noc na łączy na takim modemie starym, który piszczy oczywiście. Piszczy, w sensie dziecko piszczy, jak ten modem. <grym> Więc taka ciekawa obserwacja, że dziecko faktycznie ładuje tak, jakby internetem przez modem, krzyczy, płacze i tak dalej. I następnego dnia ma nowy skill, nie? <grym> Łapie roczką albo uśmiecha się do ciebie. Wgrało jej się na przykład uśmiechanie, nie? Tak. I patrzy na ciebie i uśmiecha, i ty w tym momencie jesteś kręcony na kolejny czas, nie? Więc. No. Jest jakiś taki trochę Skinner Box, że wiesz, taki automat, że walisz wajchę i e, wyskakuje ci jakaś mała rzecz. <grych> No, coś w tym jest. Ale te rzeczy są najfajniejsze. To, że pojawia się coś, czego nigdy wcześniej nie widziałeś. I to trwa długo, bo kiedy dziecko zaczyna się uczyć mówić, to zaczynają się pojawiać słowa, których nigdy wcześniej nie słyszałeś. I wtedy to mhm. słowo jest taką rzeczą. I kiedy już, w zasadzie, kiedy już e, słowa, przestają się pojawiać nowe słowa, albo przestają robić wrażenie, no to wtedy już się zaczynają poważne umiejętności, nie? Jak rowery i inne takie główne. Mhm. Więc zawsze w sumie jest coś. Zawsze jest się z czego cieszyć, jeśli... Jeśli jesteś pozytywną osobą szukającą szczęścia i cieszenia, <śmiech> <śmiech> jest, się czuję, że pod spodem jest historia. <śmiech> A, nie, cieszy, cieszy mnie najbardziej to, że mówisz, że jest tak fajnie. I, bo ja pamiętam pierwsze półtora roku jako najcięższe i potem było po prostu dużo lżej. Więc jeśli słyszę, że twoje wasze pierwsze miesiące są w porządku, to, to wiesz, cieszy mi się serce. To dobrze, to fajnie. I nie mówię nie, tutaj ja... oczywiście, że, że nie ma problemów czy ciężkich momentów, bo jestem pewien, że są. Ale jeśli ogólny wydźwięk jest pozytywny, to, to fajnie. No, ja myślę, no, no to czy no, wiesz, no są oczywiście, że są sytuacje, gdzie po prostu jest, jest, jest ciężutko, ale też bez przesady, nie no, ostatecznie wiesz, to nie jest też tak, że masz tam 20 lat i czujesz, że ci życie spierda. Tak generalnie mówisz, no traktujesz to jako jakaś nowa, nowa, nowa rzecz. Nie? Ciekawy jest ten motyw, że twoja chemia mózgu się zmienia faktycznie, że jesteś takiego, że yy, rzeczy, które były ważne, tam tak trochę, trochę jak trochę z grami właściwie chyba by dobrze to porównać, że jest jakaś gra, w którą na przykład, namiętnie grasz, ale potem na chwilę w nią nie grasz i ona tak już nie jest taka ważna jak kiedyś, że możesz się bardzo wkręcić w jakąś grę. Ale potem coś się dzieje i ona nagle przechodzi tak jakby trochę nigdy nie była istotna. I tak samo jest z twoim dotychczasowym życiem, że jeżeli masz dobrą <głos> relację z tym, no to nie wiem, robiłeś na przykład, my dużo tańczyliśmy, chodziliśmy, tańczyliśmy, chodziliśmy po imprezach, no to ta są naturalnie gdzieś przeszła na dalszy plan, dając jakby temu dziecku przestrzeń i nie za bardzo nam żal tego czasu. Choć byliśmy na imprezie przedwczoraj. O, no to... To też spoko. Przy, przyjechaliśmy, wykorzystaliśmy po raz pierwszy tutaj e, e, e, e, niewolnictwo <grych> I, i, i dziadków. I no mieć i dziadków, dziadków pod ręką by by to, to jest dzieciak. bardzo wygodne, korzystajcie. No powiem wam, że to jest właśnie taka rzecz, która trochę ciężko jest jakby. No to jest taka rzecz, którą trochę ciężko sobie wyobrazić, jak by wyglądało życie bez pomocy tych piatków. Tych Na dłuższą metę oczywiście, nie. To może tłumaczyć, dlaczego nasze pierwsze półtora roku było takie ciężkie. A czy to był powód powrotu, powrotu, powrotu do Wrocławia? Do, no, powrotu jedyny, do Wrocławia. Jedyny tak naprawdę, nie? No tak, no tak. Jedyny, będzie nam no, w sensie, jedy, No też no, dziecko jako jedyny powód, ale no, branczy z tego, tego dziecka jest dużo, nie? Bo to rodzina, ale też znajomi okazuje się, że wiesz, jeśli imprezowałeś cały czas na salie, to nie masz za dużo znajomych, dojrzałych z dziećmi. A wracasz do Wrocławia i nagle się okazuje, że tu wszyscy mają dzieci. Nie? Tak, tak, sporo osób znajomy. ma. Ludzie wszyscy się pobudzili na 35 rok życia. Yeah. <laughs> <laughs> Wszyscy stwierdzili: Hej, pamiętasz, jak rozmawialiśmy kiedyś, że takim limitem jest 35? Bo patrzę w kalendarz i. <laughs> o, no. Dobra. No, powiem ci szczerze, że no, po prostu jestem, jestem zajarany tą przygodą. Jest bardzo, jest bardzo fajnie. No i bardzo dobrze.